Tylko w Bogu moje jest zbawienie W Nim jedynie duszy ukojenie Moja chwała i skała W Nim pokładam nadzieję Ufaj Mu Kościele w każdym czasie Wylewajcie przed Nim serca wasze Ludzie lżeńsi niż nie Tylko w Bogu jest zbawienie Sprawiedliwy jest nasz Pan Każdy zbierze to, co siał to uwierzy, nie zawiedzie się. Przychodzimy przed Twój tron. Chcemy widzieć Twoją moc i doświadczyć, Panie, łaski Twe. Tylko w Bogu. Tylko w Bogu moje jest zbawienie. Dzień jedynie nie duszy ukojenie moja chwała, i skała w nim pokładam o nadzieje. Ufaj mu kościele w każdym czasie. Wylewajcie przed nim serca wasze, ludzie lżejsi niż tylko w Bogu jest zbawienie. Sprawiedliwy jest nasz Pan. Sprawiedliwy jest nasz Pan. Każdy spierze to, co chciał. To uwierzy, nie zawiedzie się. Przychodzimy przed Twój tron, chcemy widzieć Twoją moc i doświadczyć, Panie, łaski Twe. Kiedykolwiek myślę o psalmie 23, przypomina mi się psalm 49. Kiedyś czytając ten psalm, Przeczytałem jeden z jego wersetów. Tak zwany zimny dreszcz przeszedł mi po plecach. Bo w psalmie 23 czytamy cudowne słowa o tym, kim jest Pan Jezus, kim Bóg jest dla nas, że jest dobrym pasterzem. A w psalmie 49 jest napisane o innym pasterzu. Może, nie wiem, może ktoś z was to pamięta, a może też tak czasem czytamy i tak przelatujemy. Jest napisane tak, że są ludzie, którzy jak owce pędzą do otchłani, a śmierć jest ich pasterzem. Jak do mnie, wiecie, to dotarło, to mówię, aż zimny dreszcz przyszedł mi po plecach. Mówi, ja! Jak dobrze, że Bóg jest moim pasterzem, a nie śmierć. Śpiewając tę pieśń, pamiętajmy o tym, kim jest nasz pasterz, jaki jest dobry dla nas. Pan Bóg jest moim pasterzem, nad wody spokojne mnie wiedzie. Na łąkach zielonych mnie pasie, Niczego mi dziś mi nie braknie. Duszę moją pokrzepiasz, Twa obietnica jest pewna. Bezpieczną mnie drogą prowadzisz, Pocieszasz, gdy smutek na twarzy. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty ze mną jest. Choćbym szedł. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo tyś ze mną jest. Oliwą mą głowę namaszczasz. Oliwą mą głowę namaszczasz, kielich bez końca napełniasz.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 nie szóstej rano, tylko żydowskiej szóstej godziny, czyli około południa, w samo południe właściwie. Żydzi troszeczkę inaczej liczyli czas niż my. A więc było samo południe. I wtedy przyszła tam niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego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 już kilkowiekowa nieprzyjaźń. Samarytanie byli mieszanką Żydów z poganami przywiezionymi do tej ziemi za czasów niewoli babilońskiej. I Żydzi uważali ich za ludzi gorszej kategorii i nie mieli z nimi dobrych relacji. I ta kobieta dziwi się, że Jezus chce z nią rozmawiać, że prosi ją o wodę.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 a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę żywą wodę? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i jego synowie, i jego trzody? Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę,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 Dziękujemy nasz kochany Panie, że możemy i dzisiaj przyjść do Ciebie, który masz nie tylko słowa życia, ale który darzysz nas świętym duchem, który ożywia to słowo, który porusza nasze serca, który sprawia, że i z naszych wnętrz mogą popłynąć rzeki żywej wody. I za tym tęsknimy Panie, tego pragniemy, tego oczekujemy w większej mierze w naszym życiu. Twojej obfitości, Twojej radości, Twojego pokoju, tego wszystkiego, co jest ukryte w tej żywej wodzie. Modlimy się, kochany Panie, byś i dzisiaj dał nam pić z Twojego źródła żywota, do którego zapraszasz nas, abyśmy przyszli i za darmo pili. To źródło łaski, które jest ciągle świeże. Ta woda jest ciągle dostępna dla tych, którzy pragną. Jesteśmy spragnieni, nasz Panie, i modlimy się, byś napoił dzisiaj nasze serca, byś pokrzepił nas, byś wzmocnił nas, byś uleczył to, co słabe w naszych duszach, w naszych ciałach. Prosimy o Twe błogosławieństwo i działanie. Modlimy się, by te nasze pieśni, które chcemy Tobie przynieść, płynęły z głębi naszych serc w uwielbieniu w prawdziwej czci, której Ty szukasz, w duchu i w prawdzie. Ty jesteś naszym zbawieniem, Ty jesteś naszym życiem, Ty jesteś naszą nadzieją. Amen. Ja jestem zmartwychwstaniem, kto we mnie wierzy, nie zginie, lecz wiecznie będzie żyć, a choćby umarł żyć będzie, bo śmierć nie dosięgnie go do już, oglądać będzie chwałę, którą dał mi Ojciec mój Bóg. Świata światłością rozświetlam nocy mrok, bo jestem życiem prawdziwym i drogą przed Ojca tron. A jeśli kto idzie za mną, nie złądzi w ciemnościach, bo sam mieć będzie światło i żywota, co prowadzi do niebios brak. Pasterzem, ja owce swoje znam, a owce moje mnie znają, za głazem mym pójdą śladem. Kto pragnie, niech przyjdzie. Ja żywą, wody mam, niech przyjdzie do mnie. Tuż nas podłączy od Jezusa, Jaki cios, utrapienie czy też strach. Jego duch mieszka w nas, Dzień po dniu prowadzi nas. On też stawia się za nami w każdy czas. Zbawił nas, zbawił nas. Dziękujemy Ci Ojcze na niebiosach. Za cudowną Twoją łaskę, za Twój dar, chwała niech wznosi się, niech mój duch uwielbia Cię i niech zawsze śpiewa Tobie nową pieśń, chwały pieśń. Chwały pies. Dziękujemy Ci, Panie, za obłoki, za niebo błękitne, za słońce i wiatr. Dziękujemy Ci, Panie, za ptaki i zioła. Dziękujemy za góry i las, które dałeś, abyśmy Cię chwalili. Przyjmij chwałę, o Panie Królu nasz. Dziękujemy Ci, Panie, że życie swe dałeś, aby zbawić każdego z nas. Dziękujemy, że Ducha Świętego posłałeś, by w nas mieszkał i miłość Twą wlał w nasze serca. Abyśmy Cię chwalili, przyjmij chwałę, o Panie, Królu nas. Naucz, Panie, jak słuchać i czynić Twą wolę, jak co dzień w słowie Twym trwać, jak ratować ginących, jak pocieszać strapionych, jak innym miłość Twą dać. Naucz, Panie, abyśmy Cię chwalili, przyjmij chwałę, o Panie Królu nasz. Jednym ze słów, które Pan Jezus pozostawił nam jako obietnicę, zostawi nam swój pokój. Nie taki, jak świat daje, ale to jest Jego pokój. Pokój mój wam zostawiam, pokój mój ja wam daję, nie taki jak świat daje, pokój zostawiam wam. Ducha też wam posyłam, świętego pocieszyciela, którego świat nie widzi, On zamieszka w was. On złożył o mnie świadectwo, Prawdzie Was poprowadzi Wstawiać się będzie za Wami Obdaruje Was Będziecie służyć z radością Od grzechu uwolnieni Do chwały przeznaczeni z ojcem na zawsze już Pokój mój wam zostawiam. Pokój mój ja wam daję. Nie taki jak świat daje. Pokój zostawiam wam. Zanim zaśpiewamy ostatnią pieśń, chciałbym się z Wami podzielić krótką refleksją. Ja wiecie, od kilku lat na własnej skórze przerabiam taki temat, po co są problemy. Po co spotyka nas coś, z czym nie mogę sobie poradzić. Wiecie, nie mówię o, o Katarze, tak, albo o tym, że mnie, nie wiem, yy, ochlapał samochód jadący, yy, akurat wjechał w kałuże. Tylko myślę o problemach które są ponad nasze możliwości, albo są bardzo trudne. Wypowiedzenie z pracy, choroba. Myślę o, o tego typu problemach. Ostatnio czytałem pewną książkę i przeczytałem bardzo ciekawe spostrzeżenie na temat kazania na górze. Chciałbym przeczytać kawałeczek Ewangelia Mateusza, rozdział piąty, od trzeciego wersetu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami bożymi nazwani będą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamoliwie mówić na was wszystkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, jak bowiem prześladowali proroków, którzy byli... Przed Wami. Nie wiem, czy macie wrażenie, ja jeszcze niedawno, jak czytałem te wersety, myślałem sobie: Cóż za archaizm? W innej Ewangelii jest błogosławienie ubodzy. Nie w duchu, tylko po prostu błogosławienie ubodzy. Myślę sobie: No nie jestem ubogi. Cichy? No nie należy do specjalnie cichych. Smucę? No nie lubię się smucić, tak? Jak tak, wiecie, y, czytałem, to myślę sobie, no to jest w poprzek, w poprzek mojej naturze. Ja nie, nie chcę, niespecjalnie nie podobają mi się tego typu sytuacje. Na pewno zupełnie inaczej na to patrzy tzw. Świat, tak zwany świat, czyli ludzie, którzy nie mają Boga w sercu, tak? Myśl, żyją po swojemu, no to tam no, błogosławieni są ci, którzy są najlepiej sobie radzą, tak? ci, którzy mają najlepsze łokcie, żeby się rozpychać, y, ci, którzy robią dobrą karierę, y, ci, którzy... Ponad wszystko hołdują siebie, tak? a, a, a inni to jest w ogóle to nie jest istotne, tak? Mam wrażenie, że również w Kościele nie są to popularne cechy, tak? Wolimy być młodzi, piękni, bogaci, zawsze uśmiechnięci, zawsze zadowoleni, tak? niespecjalnie lubimy się uzewnętrzniać ze swoimi problemami w Kościele, tak? z tym, że ktoś ma ochotę popłakać sobie, a nie się uśmiechać. No i właśnie, jak sobie radzić z tymi sytuacjami, o których również tu Biblia mówi? Bo nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ja mam takie wrażenie, że w Biblii nie ma y, takich zapisów, że oj, będziesz teraz tutaj zawsze u góry, Raczej czytamy o tym, że czekają nas prześladowania, że czekają nas właśnie trudne sytuacje, że, że życie chrześcijanina to nie jest tak zwana bułeczka z masłem, tak, jak na saneczkach, zawsze rewelacyjnie, po torze, tak, zawsze w dół, żadnych problemów, tor jest taki śliski, jak ci sanetkarze mają, tak, żadnego kamyczka nie ma nawet, najmniejszego, nie. Właśnie raczej życie chrześcijańskie to są, to są trudności. I wiecie, ostatnio zdałem sobie sprawę, że kto wie, może kiedyś dowiemy się wszystkiego tak dokładnie, dzisiaj tak no, badamy, rozszyfrowujemy, jak Słowo Boże ma nas prowadzić. Wydaje mi się, że trudności czy problemy w Bożym ręku są narzędziem po to, żeby trzymać nas w jakichś, nie wiem, chyba ryzach. A po drugie, obawiam się, że wiecie, gdyby nie trudności czy problemy, to wielu błogosławieństw byśmy nie doświadczyli. Mamy w zborze, słuchajcie, super inicjatywę męską. W sobotę o godzinie siódmej spotykają się bracia na modlitwę. Siódma rano, sobota, spać się chce. Spotyka nas się tak między dwudziestką a trzydziestką. Mamy naprawdę dobry, błogosławiony czas. Bóg nas zmienia niesamowicie i relacje tworzą się. Także polecam bracia, weźcie na siebie ciężar. Tego, żeby zbór miał zaplecze modlitewne w postaci męskich karków, tak, które muszą się ugiąć, żeby służyć. I jeden z tych braci, wiecie, w sobotę przychodzi i mówi świadectwo, że wiecie co, szedłem do banku, żeby zapłacić pieniądze na przelew do rodziny. Poszedł do banku i okazuje się, że kieszeń jest pusta. Zgubił lub ktoś go okradł, nie wie. Cała pensja poszła. I mówi, słuchajcie, cały tydzień byłem bez grosza, byłem tylko ja i Bóg. Powiedziałem, Boże, nie zawiniłem, nie mam pojęcia, gdzie one są, ale Ty jesteś moim zaopatrzeniem, wierzę, że mnie zaopatrzysz. Nikomu nie mówił i mówi, przez tydzień nie byłem głodny. Bóg mnie tak prowadził, że albo pracownicy przynieśli za dużo kanapek i mówi, co, chcesz? Ja mówię, no, dobra, zjem albo mówi ktoś go zaprosił gdzieś, nikomu nic nie wspomniał o tym i pytam się go, słuchaj, no, chcesz kasy? Nie, Bóg mnie zaobatrzy. Niesamowite, wiecie, ale w, w gruncie rzeczy dopiero w takiej sytuacji możemy powiedzieć błogosławieni ubodzy, bo będą nasyceni. I jeżeli kieszeń jest pełna, to czy, ta, kto, czy ktoś z nas się modli Boże, daj mi chleba powszedniego? Bądźmy szczerzy, nie. Jeżeli nie masz problemów takich, które zmuszą cię, żeby upaść na kolana i powiedzieć, Boże, jesteś moją jedyną nadzieją, to nigdy nie będziesz cichy i taki pokorny, tak, spokojny, uniżony. Ja tego doświadczyłem, wiecie, na własnej skórze. Nie opowiadam wam teorii, tylko opowiadam wam to, co doświadczyłem sam, stając przed problemem, z którym sobie nie jestem w stanie sam poradzić. I dopiero widzę, wiecie, jak Bóg mnie zmienia, ale z drugiej strony widzę, jak wiele błogosławieństw czeka na nas, kiedy właśnie w wyniku takich czy innych sytuacji dochodzimy do tego, co tu jest napisane. Że stajemy się cisi, że stajemy się pokorni, że jesteśmy tymi, którzy się smucą. Idziesz do swojej komory i się smucisz, i płaczesz, i mówisz, Boże, po co? Dlaczego? Ale dopiero wtedy, tak naprawdę, możemy doświadczyć błogosławieństwa. Ja nie wiem, czy wam się to zdarza, przeżyć tydzień i budzicie się w niedzielę i mówisz, jak, kiedy to minęło? Nie pamiętam, czytałem Biblię, może nie czytałem, modliłem się, no, troszkę pewnie tak. Poleciał tydzień, cały. Gdzie czas spędzony z Bogiem, tak? Gdzie czas na to, żeby Bóg nas zmieniał? Za dobrze nam jest wtedy i czas płynie, a błogosławieństwa nas omijają. Ranną rosą chwalę Ciebie, Boże. Dobroć Twoją w górze gwizdzę ptak. Niebo, ziemia cała pełnia stworzeń. Chym wdzięczności nucą Tobie tak. Hosanna, Hosanna. O dajmy Bogu cześć. O Sanna, O Jezus Król. Sanną rosą chwalę Ciebie, Boże. Dobroć Twoją w górze widzę tak. Niebo ziemia cała pełnia stworzeń. Chym wdzięczności nucą Tobie tak. O Sanna, Hosanna dajmy Bogu cześć Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna Jezus Królem jest Hosanna, Hosanna Hosanna dajmy Bogu cześć Hosanna, Hosanna, Hosanna, Jezus Królem jest. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna dajmy Bogu cześć. Hosanna.